Cztery minuty po północy. Maria Furdyna zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Nie przed prezydentem, lecz w Sejmie. W ten sposób ma dziś wyglądać ślubowanie czworga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, których prezydent Karol Nawrocki pominął podczas zeszłotygodniowej uroczystości. Rządzące tłumaczą, że skoro prezydent łamie prawo i nie chce przyjąć ślubowania od wybranych sędziów, to trzeba sięgnąć po plan B. Dlatego uroczystość odbędzie się w Sejmie. Nie możemy oczywiście pozwolić na to, aby prezydent dyktował w tej sytuacji warunki i uzurpował sobie kompetencje, które nie są przewidziane przepisami. Mówi senator koalicji obywatelskiej Adam Bodnar. Marek Epękę z PiS odpowiada jednak, że przepisy nie przewidują złożenia ślubowania przed Sejmem. Marnie wróże takim sędziom, którzy jeszcze przed objęciem urzędu już łamią prawo. Tego typu uzurpatorów nie powinien w ogóle wpuszczać do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent przyjął ślubowanie o te dwojga z sześciorga wybranych sędziów, uzasadniając, że tyle wakatów pojawiło się w Trybunale za jego kadencji. Stosunek służbowy sędziego rozpoczyna się po złożeniu ślubowania. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Sekretarz generalny NATO w Białym Domu rozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wcześniej na konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że jednym z tematów rozmów będzie kwestia członkowska, członkostwa USA w sojuszu, bo Donald Trump rozważa wyjście z NATO. Solidarność Zachodu jest wystawiana na próbę, tak mówił w Polskim Radiu 24 dr Jakub Gajda, politolog i iranista, ekspert funda Fundacji Pułaskiego. Wystawiana nawet nie tyle przez tych, którzy stanowią jakąś opozycję w globalnym układzie sił dla Zachodu, dla NATO, ale przede wszystkim właśnie przez działania samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. One nie są do końca racjonalne, one są zaskakujące. To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump mówi o możliwym wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO. Takie słowa padły także w ubiegłym tygodniu. Amerykański prezydent nazwał sojusz papierowym tygrysem, a wcześniej krytykował postawę części państw wobec wojny z Iranem, między innymi za odmowę przysłania okrętów do odblokowania cieśniny Ormus. Będzie głosowanie nad drugim wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Premier Donald Tusk zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o szybkie działanie w tej sprawie. Szef rządu powiedział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 Hubert Hurkacz awansował do 1-8 finału tenisowego turnieju ATP 1000 z Monte Carlo. W drugiej rundzie pokonał Węgra Fabiana Maroszana 6-2, 6-3. Polak jest zadowolony ze swojej obecnej formy. Kolejny dobry mecz tutaj w Monaco. Mega się cieszę ze zwycięstwa, z kolejnego tutaj zwycięstwa na mążce I cieszę się, że coraz lepiej powoli buduje formę i na pewno też że zwycięstwa cieszą i dodają pewności siebie. Także też dziękuję za mega wsparcie. Kolejny mecz Huberta Hurkacza już dzisiaj, jego rywalem w walce o awans do ćwierćfinału będzie Monakijczyk Valentem Vacheron. Polscy ornitolodzy wyposażyli bociany w miniaturowe kamery rejestrujące obraz i dźwięk z perspektywy ptaka. Dzięki temu zdobyli dane dotyczące migracji tych ptaków od Rumunii i Turcji przez Izrael aż po Sudan i Tanzanię. Zebrane materiały to przełom naukowy mówi ornitolog Joachim Siekiera.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy niemal w całej Polsce przymrozki. Do tego opady śniegu w południowych powiatach małopolskiej Podkarpacia. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do 1 stopnia na Podkarpaciu. Przy gruncie spadki temperatury do minus 5 stopni. Jedynka. Polskie Radio. Jest czwartek 9 kwietnia, 99 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.53, zajdzie o 19.23. Kalendarium historyczne. W 1936 roku urodził się Jerzy Maksymiuk, dyrygent, kompozytor i pianista. W 1961 roku został zwycięzcą pierwszego ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Ignacego Jana Poderewskiego. Był dyrygentem Teatru Wielkiego w Warszawie. W 1973 roku rozpoczął pracę z Wielką Orkiestrą Symfoniczną. Polskiego Radia skomponował muzykę do ponad 100 filmów. W 1971 roku urodził się Rafał Szukała, pływak, pierwszy Polak, który został mistrzem świata na basenie 50-metrowym w 1994 roku. Wicemistrz olimpijski z 1992 roku, dwukrotny mistrz Europy, specjalista stylu motylkowego. W 1991 roku Gruzja ogłosiła niepodległość od ZSRR. Wcześniej w referendum niemal 90 99% Gruzinów opowiedziało się za niepodległością. W 2005 roku zmarł Jerzy Grzegorzewski, reżyser teatralny i scenograf, wieloletni dyrektor warszawskich teatrów, studio oraz narodowego. W 2021 roku zmarł brytyjski książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II. Miał 99 lat. Był najdłużej żyjącym małżonkiem władcy w historii Imperium Brytyjskiego. Dziś Światowy Dzień Gołębia, a imieniny obchodzą Dobrosława, Dymitr, Hugo, Maja, Marceli, Maria i Wadim. Wszystkiego najlepszego. Autopromocja. Cztery pory roku. Zdjęcie w sieci. Włączona lokalizacja. Często sami ujawniamy swoje dane. Jakie mogą być tego konsekwencje i jak się chronić? Jak zadbać o bezpieczeństwo w internecie? Ponadto w audycji. Czy obowiązkowe chipowanie zwierząt ma sens? I co zobaczyli astronauci misji Artemis II po ciemnej stronie Księżyca? Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Jarek. zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Folk. Wadam filmie, w tous les matins je monte là haut sur la colline et j'y danse et je danse. Wadam filmie, tous les matins je monte là haut sur la colline et je danse et je danse. Wadam film Al je suis toujours pas toi je ne le vois pas. Al Gore meese, maman. What below my say, one I'm singing. one <muchin> Algo te falto, deminisse des loueurs, méritez le respect. Partisans au long, connaîtons le vivre long. Entendons le simulon, y aura le dianon. Quand il est là, il appartient aux réalités libres de fatamidier. Algal le lito ne l'a jamais conjugué. Littérés, on nous l'a jamais donné. Et Frères d'unité, ça reste par minorité. Bye bye, A la mineur dominé des le démineur déminant sa douleur à la sueur de la peur. Siemanko, z tej strony Duże P, to jest audycja Folkon w jedyńce, a Wy wyczyniajcie najdziksze szaleństwa, szaleństwa, bezeceństwa i bożywilstwa. Masala gra, to padają tumory milknąć i to gadają te Te dźwięki, tak działają z natury Podnieście ręce do góry Olejcie wasz nie, i ruszcie w tran Bo właśnie tego potrzeba nam Mam przesłanie dla was Miłość, pokój, jedność, Kto, Gdy Masala gra, to padają granice pozytywne myśli zostają na bicie kiedy zagrają nimi ulice Stanie się to, co czasami nie śni się Radość przegoni smutek i żal Dlatego łapce, nutę i pal Mam jedno przesłanie dla was Miłość, pokój, jedność, No tak gra Szczelakazur, za jo, ja hey jo, ja pyszny Świti ustają wystyszały Dzięki muzyki ruszają dziś cały świat Nieważne czarny czy biały I chrześcijanin i muzułmanin Bawią się z nami jako pętani Gry, gramy do przesłania dla was Miłość, spokój, jedność, zabawa Kto, Kto, tak Kto, tak tak ta Kto tak gra? Masala! Ta Kto tak gra? Shazam, Kazoo! Hej, yo! Jesteśmy tu! Shazam, Kazoo! Kto tak gra? Masala! Kto tak gra? Shazam, Kazoo! Hej, yo! Jesteśmy tu! Shazam, Asala, Kazoo! pierwszym Polskiego Radia. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski przed mikrofonem. Rozpoczynamy naszą cotygodniową ekspedycję z muzyką świata, kosmosu i okolic. Łączymy się teraz z Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie rezyduje tymczasowo Rafał Kołaciński, Aka Praczas, lider Spiritus Mowens i demiurg kwantowy cybernetyczny kolektywu Masala. Dobry wieczór. Cześć dobry wieczór słuchaczom. W czasie mam w ręku nową, ostatnią w dyskografii płytę Masala Sans System i w okładce, w książeczce czytam, że zajęło wam kilka lat przygotowanie tego albumu, a to kooperacja polsko-serbska, a zatem gdybyś mógł opowiedzieć o kulisach tej akcji międzynarodowej. Zajęło nam parę lat, dlatego że faktycznie czekaliśmy na moment, w którym będzie taki czas, żebyśmy mogli się temu poświęcić, a ponieważ wcześniej i Duże PN, i ja znaliśmy zespół Szczera z, z nagrań, z imprez, które grali w stylu takim elektroniczno-bałkańskim przez lata, bo mniej więcej są stażowo podobni do Masali, czyli zaczynali na początku 2000, bodajże trzeci albo czwarty rok też. To trochę lat zeszło, zanim żeśmy się po prostu fizycznie mogli spotkać, pomuzykować i, i stwierdziliśmy, że Najpierw pojedziemy na trasę wspólną tutaj po Polsce, gdzie zagramy kilka koncertów. To były dwa koncerty, ponieważ było to jakiś czas temu, to pamięć może zawodzić, ale tak, Ale stwierdziliśmy, że po prostu zagramy taki materiał, gdzie będziemy wspólnie wykonywali i, i ich piosenki, i nasze dwa kolektywy razem na scenie, O i oczywiście każdy z zespołów zagra też swój regularny set. I tak to wyglądało, no i od tego po prostu też zaczęło się, że stwierdziliśmy, że fajnie byłoby podsumować to spotkanie i tak powstała płyta Masala z Chazala Kazu. Sazala Kazu, dość enigmatyczny zespół z Serbii, kto odkrył masale? Oni, was czy wy ich? Ten światek tej muzyki, która gdzieś inspirowana muzyką tradycyjną różnych zakątków świata, ale też i elektroniką, nie był aż tak gigantyczny, ogromny. 10 czy 15 lat temu, do tej pory zresztą nie jest, to funkcjonowaliśmy wiedząc o sobie. Krótko mówiąc, my wiedzieliśmy, że jest taki zespół jak Sosala Kazu, a oni w rozmowach też jak gdyby powoływali się, że grając jakieś ety DJ-skie, czy prowadząc audycje radiowe, grali... Utwory Macali z wcześniejszych płyt, także w naszej świadomości istnieliśmy wzajemnie i oni wiedzieli o nas i my o nich. Tej płycie pojawiają się chyba po raz pierwszy tak eksponowane instrumenty dente. to brzmi trochę jak festiwal w Guczy, taki tradycyjny bałkański brass band, celowy zabieg rozumiem, ukłon w kierunku kultury serbskiej. Generalnie raczej to wynika też z tego, że no, muzycy lekazu mają w składzie po prostu instrumenty dęte, takie charakterystyczne dla właśnie dla bałkańskich bandów i, i stąd ten bardzo silny nacisk na te dęciaki. Także to wynikało też ze składu zespołu, z którym współpracowaliśmy. No tak, te bałkańskie tropy, one się przejawiały, czy to w twoim Village Collective, czy w Masali, ale tutaj faktycznie już mamy taką bezpośrednią, akcje związanymi z tymi tradycyjnymi koczkami, czyli tymi tańcami pałkańskimi. Powiedz o strony elektronicznej, czy to wymagało jakichś zmian z twojej strony? Nie, właściwie nie, bo z naszej strony, jeśli traktowaliśmy, braliśmy na tapetę utwór Masali, to właściwie oni szukali do tego swoich instrumentów, też zazwyczaj to były już wtedy dęciaki, jakieś tam ewentualnie dodatki elektroniczne, a my z kolei biorąc ich na tapetę, braliśmy po prostu elektronikę i warstwę taką rytmiczną, jeśli chodzi rytmiczno-perkusyjną w kwestii elektroniki, przygotowaną już przez chłopaków w Więc to było kwestia tylko dodawania do takiego już istniejącego wstępnie przygotowanego szkieletu. Praca była dosyć przyjemna, bo też pozwalała robić rzeczy, których tak komponując, przygotowując muzykę na sali od A do Z, po prostu nie robiliśmy, tylko mieliśmy wybiórcze fragmenty, więc było można na czym innym się trochę skupić. To była przyjemna praca. Bardzo Ci dziękuję. Oczywiście pozdrów zaprzyjaźnione z programem pierwszym polskiego radia. Narodowe Centrum Piosenki Polskiej. Pozdrowienia też dla Masali. Wiem, że ze spiętym tam jesteś w towarzystwie, więc i również dla niego uściski. A my premierowo dzisiaj prezentujemy polsko-serbską formację Masala, Szazala, Kazu i e owoc tej kooperacji. Dzięki, Praczaś. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Sumienia, spalona ziemia i rozdeptane maszenia Jedna różnica to rosnąca siła rażenia To jak zaraza, która skryła się w korzeniach ludzkości Którą zaraziła kiła podłości Ona śniła o miłości Lecz rzeczywistość, nienawiść ma na imię Śmierć na nazwisko To wszystko się powtarza od tysięcy lat Jęczy świat, gdy brata znowu zabija brat W imię, rasy, wiary, koloru skóry czy innej bzdury A knury wojny patrzą na to z góry Świat się kręci, w programie pierwszym Polskiego Radia witam teraz kolegę radiowca, jednego z najlepszych freestylerów, raperów, którym zachwycali się w epoce panowie man, z Materno. Pamiętam ten program telewizyjny z twoim udziałem, jakżeś zaskoczył, a wręcz zszokował swoim doborowym freestylem. Dziś głos naczelny Masala, Sand System, Marcin Matuszewski, AK Duże P, czołem. Ahoj, dzień dobry, dobry wieczór. Cieszę się, że cię widzę w dobrej formie. Masz też bogatą historię radiową. Nie bójmy się o tym wspomnieć. Gdzie działasz aktualnie? W czwórce zaczynając. Moja historia radiowa faktycznie ciągnie się od 2005 albo 2006 roku i przez długi czas związana była z czwartym programem Polskiego Radia. Najpierw jako Biską, później jako Radio Europa. Później i do dzisiaj jako czwórka funkcjonującym. Natomiast od 2023 roku jestem też związany z Polskim Radiem dla Ukrainy, gdzie razem z Janą Stępniewicz prowadzę dwujęzyczny program Spróbujmy się dogadać, w którym gramy polską i ukraińską muzykę i mówimy do siebie jedno po polsku, drugie po ukraińsku i próbujemy się na kanwie tej muzyki porozumieć, co czasem wychodzi śmiesznie, ale najczęściej pokazuje, że w dziedzinie polsko-ukraińskiego dogadywania się chcieć znaczy muzy język ani nic innego nie powinno tu być problemem. A do tego od nieco późniejszego momentu 2023 roku jestem już tak e, konkretnie i na stałe związany z redakcją angielską Polskiego Radia dla Zagranicy. Gratulacja i owacja, a nawet trwała ondulacja. Właściwie jesteś perfekcyjnym rozmówcą. Ja mógłbym tylko wydawać jakieś infradźwięki podprogowe, telepatyczne. Pi, pi, pi, a ty włączam stoper i jedziesz, jedziesz. Shaza, Masala, Kazu, kooperacja polsko-serbska. Praci mi trochę na winą, makaronu, jak do tego doszło. Natomiast z twojej perspektywy, czy scena bałkańska jest tobie bliska, czy lubisz pobansować przy koczkach? Scena bałkańska jako taka bliska była mi przez wiele lat zdecydowanie i w sumie nadal jest. Jako Masala Sound System na imprezach różne Turbo bałkańskie sytuacje, o, więc jako Masala Sound System na naszych imprezach różne bałkańskie sytuacje graliśmy właściwie niemal od samego początku, bo przecież tylko pierwsze imprezy Masali były takie stricte pod kątem Indii i okolic, a w kolejne to już była podróż dookoła świata. Indii i Słowiańszczyzny dodam jako świadek wydarzeń, dlatego że kultura indoeuropejska była kluczowa, w tym lechicka pradawna starożytność. I tak się składa, że Shazala i ich pierwsze kawałki pojawiły się mniej więcej wtedy, kiedy pierwsze imprezy Masali się odbywały i tak się śmiesznie złożyło, o czym jakoś chyba w 2011 roku rozmawialiśmy z liderem Shazala Kazu, kiedy wspólnie uczestniczyliśmy w projekcie na Węgrzech, że oni grali nasze kawałki Masali na swoich imprezach i bardzo im się podobało Cyber Punjabi na przykład, a my graliśmy ich kawałki u nas i właściwie od tego 2011 roku chcieli Iśmy wspólnie coś zaszpącić, że tak młodzieżowym słowem roku się posłużę, ale niestety okoliczności nie sprzyjały aż do momentu, kiedy Fundacja Planet wyczarowała za sprawą Białostockiego Ośrodka Kultury odpowiednie okoliczności, żeby ta współpraca się zrealizowała. No i dzięki temu płyta Shaza Masala Kazu łącząca obie nazwy zespołów stała się faktem. to jest audycja Falcon w Jedyńce, a Wy wyczyniajcie najdziksze chołupce szaleństwa, bezeceństwa i bożywilstwa. To podpisała papier Maszeruje bydło na rzeź Co jeden do większy lew idą równo Maszeruje bydło na rzeź Na rękach mają krew, a w sercach gówno Wychodowani na wzdurach na rzeź Maszerują w szeregach, żeby zabijać i ginąć w mundurach Bo gospodarz im mówił, serbska artystyczna współpraca i była ona po prostu zapisana w gwiazdach, czytam na łamach książeczki dołączonej do płyty pięknie wydanej w trudnych okolicznościach i wiele lat powstającej. Tutaj pojawiają się ciekawi muzycy. Gdybyś mógł skomentować tych artystów sowizdrzałów, bo mamy na przykład głos żeński znanej też naszej radiowej koleżanki z Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Radia Dzień. Jolantę Kosakowską, a Kose, Kosę, Wielki Powrót Kosy tutaj notujemy. No tak, ja akurat wcześniej nie miałem okazji przeciąć ścieżek z Jolą, natomiast w zespole mozaik z Wojtkiem Lubertowiczem i Bartem Pałygą z Masali Jola grała, nie wiem czy wciąż gra, bo nie śledziłem losów najnowszych tego projektu. W wielu kawałkach brakowało mi takiego... Ludowego, żeńskiego wokalu, który by... Pod... Białego głosu tak zwanego. Który by podparł to wszystko, co dzieje się w sferze elektroniki, rapu, instrumentów itp itd. No i Ola idealnie się tutaj z tym wszystkim wkleiła, pojawiając się w raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu kawałkach. Nawet wydając podprogowe syczenie w kolejnych, ten skład jest imponujący. Jak ten proces realizacji przebiegał? Czy grali się jakieś wspólne sety DJ-skie, klubowe, czy jakieś festiwale? Czy to była praca internetowa na odległość gołębiami cybernetycznymi za sprawą Demiurga Praczasa koordynowana. Współpraca ułożyła się bardzo gładko i szybko powiedziałbym. Dobra, może bardziej szybko niż gładko, bo ta płyta koncepcyjnie w sensie jako myśl przewodnia była długo w powietrzu, zanim ją z tego powietrza złapaliśmy. Natomiast kiedy już okazało się, że robimy, to najpierw w toku internetowych warsztatów wymienialiśmy między sobą ponagrywane ślady, pomysły na teksty, pomysły na melodie, jakieś szkice i tak dalej, a później spotkaliśmy się na kilkudniowych warsztatach w Warszawie, gdzie materiał koncertowy, no bo to od razu był również koncert premierowy, który zresztą w dużej części jest, dos albo i w całości jest dostępny w internecie, dopracowaliśmy na tyle, na ile dopracować go można było. Także kiedy spotykają się... Podobnie myślący ludzie i kiedy spotykają się naprawdę błyskotliwi i twórczy muzycy, to ta współpraca nie ma prawa iść jakoś źle, zwłaszcza jeśli wszyscy mamy zbliżony wektor. Sporo tak zwanym międzyczasie suspensów, niczym w brawurowym, boliłuczkim kinie pełnym akcji, kiczu i fajerwerków. Często też filmów kręconych nad Wisłą, a to między innymi za sprawą Masali, tej fascynacji kulturą Orientu, jak nieśmiertelny jegomość Max, Maksymilian Cegielski, Spiritus Movens, Masali, autor tej brawurowej pamiętnikarskiej księgi od której zaczęła się muzyka wspominał ex oriente lux światło pochodzi ze wschodu a tutaj bardzo proszę promieniuje również na południe polsko-serbska kooperacja Szasa masala kazud tak właśnie nie inaczej z Sutomore do Białego Stoku autobusem Matuszewski, Akadurze P, głos w ramach Masala Sand, system premiera polsko-serbskiej kooperacji. Marcinie, zapytam tak, czy trudno być prorokiem nad Wisłą, czy zdawałeś sobie sprawę, że te teksty, które wydawały się... te. Kilka lat temu zbyt przejaskrawione, przesadzone, zbyt radykalne nagle okazały się prorocze i opisujące naszą rzeczywistość bolesną, wojenną, przemocową bodźcowaną z każdej strony w ludzkość przez okrutny system. Zdawałeś sobie sprawę, że zostajesz oto wykrzykującym te hasła antywojenne, antytotalitarne wieszczem, niosącym pochodnie pokoju, porozumienia, wolności. Ciężar gatunkowy pytania jest dość duży, ale odpowiem twierdząc, że niestety zapisy historyczno- artystyczne pełne są wspomnień o ludziach przeklętych darem proroctwa, którzy widzą, co się za jakiś czas w tym świecie zepsuje. Abyś że... był prorokiem we własnym kraju, tak słynne przekleństwo. Memento również. Tak właśnie. Więc nie spodziewałem się tak w pełni, że będę jednym z nich i nie to, że miałem nadzieję, że ta rola mi przypadnie, ale im bardziej z perspektywy patrzę, czy to na najnowsze dokonania, jak ta płyta sprzed, jakby nie było kilku chwil jednak, która rozchodzi się echem, które trafiło w tej chwili w twoje ręce, czy to wcześniejsze dokonania, takie jak album Obywatele Czwartego Świata. Płyta wy... zakazana swego czasu tutaj w kraju nad Wisłą. Czy cały ten świat z 2008 na każdej tej płycie są kawałki, których teksty były Aktualne w pewien sposób wówczas, ale które są równie albo i bardziej aktualne z perspektywy dzisiaj. I z jednej strony człowiek się cieszy, że napisał coś, co jest ponadczasowe, a z drugiej bardzo się smuci, bo miał głęboką nadzieję, że to wcale ponadczasowe nie będzie, bo nie pisałem o pszczółkach, kwiatkach i pięknie tego świata, a raczej o Cześć, tym co świecie jest nie tak. Folkowych ballad rzeczywiście uniknąłeś, kiedy w ramię w ramię maszerują sobie swobodnie, niczym nie ograniczane. Nacjonalizm z jednej strony, z drugiej, militaryzm. No, pachnie to wiadomym, niestety, sfondem. Neokomunate, o faszyzm, tak jak gdzieś, gdzieś kiedyś ktoś śpiewał. Słusznie, naprawdę. Szapoba, jeśli chodzi o te teksty. Warto się w nie wsłuchać, ale Masala jest rodzajem takiej efemerydy. Zdarza wam się zapraszać bardzo różnych muzyków do koncertów, do wykonań na żywo, do współpracy studyjnej. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Będzie można was gdzieś posłuchać, zobaczyć? W tej chwili Masala jest w stanie hibernacji, powiedziałbym. Życie nas wszystkich troszeczkę dogoniło. Właściwie tak, 12 miesięcy po publikacji tej płyty, bo jeszcze w roku, który nastąpił po niej pojawiliśmy się w Jarocinie, pojawiliśmy się na głównej scenie Ostrudy, pojawiliśmy się na Etniesach, jeśli dobrze pamiętam, natomiast w ostatnim roku... Trochę, żeśmy w wieczną zmarzlinę się zamienili, ale nigdy się oficjalnie nie rozwiązaliśmy, nigdy się oficjalnie nie rozpadliśmy, nigdy się nawet oficjalnie nie pokłóciliśmy tak poważnie. Ja więcej, nigdy się oficjalnie nie zawiązaliście, to był proces, który stopniowo przebiegał od sąd systemu do wersowej Ferajny, do zespołu czynnego, koncertowo. Reasumując, nigdy nie mów nigdy i ja raz na jakiś czas odzywam się do praczasa słowami słońce świeci, świat się pali, może byśmy coś nagrali. I zagrali, tego wam życzę. Gratulacje, świetny album. Polecamy szasa Masala Kazu. Do usłyszenia, do spotkania. Marcin Matuszewski, duże P. Dzięki. Dzięki wielkie, hej. Słońce w końcu ruszy w drogę Aby usunąć smutki w cień Nie może padać całą dobę Nie może padać cały dzień Słońce w końcu ruszy I podnieście głos, za długo już dookoła nas Trwata chmurna, dominacja smutków i trosk Obywatele czwartego świata Nie dajcie się zabić codziennym problemom Uśmiech pokaże wam drogę do miejsca Gdzie niebo splata się z ziemią za nami tyle beznadziejnych lat Rozbiory, okupacje i wojna po wojnie Gonimy za wolnością drogi szmat Więc nie wymagaj, żebym teraz patrzył spokojnie Jak zmieniają Polskę w czwarty świat Skupieni by osiągnąć swe niskie cele Rotacje przy korydzie co parę lata Poprawia się tak niewiele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 Bez wychracji dopóki toczy się krata, bo ucieczka nie jest rozwiązaniem Obywatele czwartego świata rzuceni między Rosja a Niemcy przez los Nie bójcie się stawać co dzień do walki, a smutki roztopią się jak wosk Za nami tyle beznadziejnych lat, rozbiory, okupacje i wojna po wojnie